Minęła 15. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności 1. Marzena Godon Andrzej Kocjan. Zwycięzcy wyborów na Węgrzech nie tracą czasu. Lider Tisy wzywa prezydenta do szybkiego zwołania sesji parlamentu. Amerykanie przygotowują się do blokady cieśniny Ormus, zapowiedział ją prezydent USA Donald Trump. Prezydent Nawrocki uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej przestrzegał przed obecnymi działaniami Rosji. Putin powtarza działalność Związku Sowieckiego. Na początek Węgry po wyborach. Lider partii TISA, Peter Madziar, wzywa prezydenta Węgier, aby nie zwlekał i zwołał inauguracyjne posiedzenie parlamentu. Już 5 maja, aby szybciej powołać nowy rząd. Madziar spodziewa się, że ostateczne wyniki wyborów zwiększą przewagę ugrupowania. Zrozumiałem, że nie ma Maziar podkreślił znaczenie miejsca Węgier w Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zapewnił też, że Węgry nie będą ingerować w wewnętrzne sprawy innych państw. Madziar zapowiada przyjęcie mechanizmów antykorupcyjnych, przystąpienie Węgier do prokuratury europejskiej oraz utworzenie Krajowego Urzędu do spraw odzyskiwania i ochrony mienia. Zapowiada też zmiany w Konstytucji, tak aby prezydent i premier mogli służyć tylko przez dwie kadencje, czyli przez osiem lat. Budapest, Michał Makowski, dziękujemy. Tymczasem eksperci wskazują, że tak dobry wynik wyborczy Tisy jest skutkiem złej sytuacji gospodarczej Węgier. Co jeszcze przyczyniło się do zmiany rządu w tym kraju i porażki Viktora Orbana? O tym z politologami rozmawiał Maciej Szefer, z którym łączymy się teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz co zdanie. Epoka Viktora Orbana się kończy, ale to nie oznacza, że system, który stworzył, odejdzie w niepamięć. Premiera Włoch zaskoczyła skala porażki w wyborach, mówił mi ekspert do spraw Węgier Artur Lorek. Mówimy o miażdżącym zwycięstwie, mówimy o końcu epoki Orbana, natomiast nie możemy powiedzieć, że system Orbana się skończył. Ekspert Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza powiedział mi z kolei, że kwestia polityki rządu Wiktora Orbana do Unii Europejskiej nie była najważniejsza dla węgierskich wyborców. Właśnie problemy gospodarcze były dla nich najważniejsze, a nowy premier Węgier zmieni politykę wobec Unii Europejskiej, a Budapeszt będzie dążył do odblokowania unijnych pieniędzy, mówi politolog dr Adam Jaskulski. To nie będzie takie proste właśnie ze względu na zabetonowanie systemu konstytucyjnego i politycznego i prawnego w tym sensie przez Wiktora Orbana i jego partię. Lider zwycięskiego ugrupowania Peter Madziar zapowiedział m.in. wzmocnienie pozycji Węgier także w NATO i zacieśnienie relacji z Polską i Czechami. Madziar zadeklarował też, że pierwszą wizytę zagraniczną złoży w Warszawie. Maciej Szefer, bardzo dziękujemy za te informacje. Za godzinę ma się rozpocząć amerykańska blokada morska cieśniny Ormus. Zapowiedział ją prezydent USA Donald Trump. Zablokowany zostanie ruch morski dla statków wpływających do portów irańskich i wypływających z nich. Nie będzie ona dotyczyć statków wchodzących i wychodzących z innych portów regionu. Przypomnijmy, Teheran zablokował ruch przez cieśninę Ormus, którą eksportowane były ropa i gaz wydobywane w Zatoce Perskiej. W rezultacie ceny tych surowców gwałtownie wzrosły. No właśnie i resort e, polski resort Podał właśnie maksymalne ceny paliw na jutro. I tak litr benzyny 95 na stacjach benzynowych może kosztować nie więcej niż 6,12 zł, litr benzyny 98, 6,70 zł, a oleju napędowego 7,58 zł. To najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.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 Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd Polakom pomordowanym przez Sowietów w 1940 roku. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych i przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego. Katyń jest symbolem zbrodni dokonanej przez Sowietów na Polakach, a także kłamstwa i propagandy sowieckiej, mówił prezydent Nawrocki. I dodał, że za wolność i rozwój Europy Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej musiały płacić państwa takie jak Polska, Litwa, Estonia i wszystkie republiki sowieckie.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 Tymczasem szczątki jednego z oficerów zamordowanych w Katyniu spoczęły w sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie przy kościele św. Karola Boromausza w Warszawie. Uroczystość miała charakter państwowy i odbyła się właśnie dziś w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 Sporo chmur na zachodzie kraju, w pozostałych regionach słonecznie i pogodnie. Na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 w centrum, 13 nad morzem, do 15 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Zaledwie dostateczna jest teraz jakość powietrza w Sulęcinie i Poznaniu. Umiarkowana miejscami na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze Polski głównie dobra, a na południowym wschodzie nawet bardzo dobra. Ponad 60% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. JEDYNKA Polskie Radio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 znowu mnie, znowu przyłapano mnie na nuceniu, a to piękna piosenka, którą Stevie Wonder napisał swojej córce. It's She Lovely z lat 80 osiemdziesiątych. Jestem przekonany, Ula, że nasi słuchacze też podśpiewują pod nosem, tylko nie, cała Polska <grym> tego nie słyszy. Może <grym> na no, wierszu. może właśnie w tym jest całe sedno sprawy, że inni je słyszą. Że nie do, słyszą właśnie. No dobra, to teraz, drodzy państwo, spontaniczna akcja. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Jaki jest numer telefonu do nas? A co wymyśliłaś? 22 645 22 66. Powtórz jeszcze raz. 22 645 22 66. Zgadałyście się z Moniką? Bo zachowujcie się, jakbyście wiedziały, o co chodzi. 2003 rok, Toruń, powstaje zespół, który... Mm, Porusza się w podobnych brzmieniach jak formacja Sisters. Mhm. To jest zespół, który nagrywa dwie płyty, który między innymi ma na swoim koncie występy i utwory z gościnnym udziałem OSTRA. To jest wschodzący w tych czasach polski raper. I w tym zespole, zespole Sofa, debiutuje znany polski muzyk. Zespół łączył jazz, łączył hip-hop, łączył soul. Natomiast człowiek, który debiutował w tym zespole i grał w tym zespole na gitarze, no zupełnie inne reprezentuje teraz brzmienie. Jeśli Państwo wiedzą, który polski był artysta... Był u nas e, chyba niedawno? Ale, no dawno był, dawno, ale faktycznie był. Fakt, był. był. Jaki artysta debiutował w, w, w zespole, zespole Sofa? Sofa? Jaki artysta debiutował w zespole Sofa, znany dziś z zupełnie innych projektów muzycznych. Proszę dzwonić. Marcin jeszcze. 22 645 22 66. Mamy kubeczek jedynki. Marcin Wojciechowski, Ulaga Kaczyńska. Zapraszamy. Zapraszamy. Oczywiście, jak e, zapomniałem o tym, Ula. Pamiętam, że to był 2003, 2004 rok byli popularni. To było w ogóle chyba jedno z pierwszych wydawnictw e, kajaksu. Tego nie jestem pewna, ale rzeczywiście 2003 rok, Toruń, to był moment, w którym debiutowała Sofa, a w tej Sofie debiutował także on. Kto to, z tym pytaniem zwracamy się na naszej słuchaczki, pani Marty z Warszawy? Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Marto, jak mija dzień, zanim pani odpowie? Poniedziałek? Bardzo miły poniedziałek, piękna pogoda przy, e, przy jedyneczce. Radio, jedynce właśnie, tak, tak chciałam właśnie. powiedzieć. No dobrze, to, to, to proszę nam powiedzieć, kto debiutował w zespole SOFA? No, oczywiście Tomasz Organek. I brawo, brawo wielkie brawo, brawo, ale brawo. trudno jest wyobrazić, że człowiek, który jest jednym z, jedną z najważniejszych postaci sceny rokowej teraz w Polsce, grał w formacji SOFA. Takie rzeczy się zdarzają, a płyty, dwie płyty grupy SOFA polecamy. Wszystkiego dobrego, pani Marto, dobrego tak, dnia tak. I Wysyłamy do pani kubek pomarańczowy, piękny kubek, jedynki pani wysyłamy. A mogę, ja musiał, serdecznie dziękuję. Świetnie, <Glipty> a ja musiał pozdrowić wszystkich słuchaczy na Suwalszczyźnie, w Raczkach, szczególnie z których pochodzi Tomasz Organek. Między innymi. Wiem, że są tam Państwo z nami. Także takie spontaniczne konkursy Ula będą się zdarzały częściej, prawda? To się okaże. Będą, będą, biorę to na siebie. Amelia Beware on the Dark, znajome sample, z, dokładnie z piosenki grupy Depeche Mode. Słuchają Państwo radiowej jedynki, ten temat zapowiadaliśmy, wracamy do niego teraz, bo w ostatnich dniach o polskim czytelnictwie mówi się wyjątkowo dużo. To za sprawą danych, które w ubiegłym tygodniu opublikowała Biblioteka Narodowa. 41% Polaków deklaruje przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku. Wśród osób w wieku 25 do 39 lat to już 46%. I właśnie wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej coraz popularniejsze jest uczestniczenie w spotkaniach klubów czytelniczych. A tych w ciągu ostatniego roku powstało naprawdę sporo, o czym nieraz wspominaliśmy w naszej audycji. Kluby książki zakładają przede wszystkim pasjonacie literatury, ale też, no i to jest nowość, znane domy mody. Czytelnictwo jest po prostu modne i to dosłownie. Coraz więcej domów mody pożerza swoją działalność i zaczynają działać jak instytucje kultury. Zarówno Domy Mody, takie jak Dior czy Miumiu Miu, prowadzą swoje kluby książki. Róża Augustyniak pracuje jako stylistka i tworzy w sieci materiały o modzie, trendach, stylu, popkulturze. Czy też otwierają miejsca, w których te książki można, kawiarnie, w których można poczytać, czy odbywają się tam spotkania z autorami książek. Można też uczestniczyć w takich spotkaniach online. Dom Mody Miumiu Miu stworzył również inicjatywę Summer Reads. To projekt kulturalny, który polega na bezpłatnym udostępnianiu wyselekcjonowanej literatury kobiecej w otwartych przestrzeniach miejskich. Marka jest właściwie pionierem w kwestii modowych klubów książki. W ramach MiuMiu Miu Literary Club odbywają się spotkania z pisarkami i dyskusje o literaturze na żywo. Poruszane są różne tematy. To na przykład są spotkania, które dotyczą literatury kobiecej bądź feministycznej, no bo moda też w dużej mierze zabiera świadomość kobiet, więc też chcą one rozmawiać po prostu o takich tematach. Z kolei Dom Mody Chanel wraz ze swoją ambasadorką Charlotte Kazihagi odpowiada za cykl spotkań, które odbywają się w Paryżu. Inicjatywa promuje literaturę, prozę i poezję kobiet. Do dyskusji zapraszane są pisarki, aktorki i intelektualistki. To nie jedyne związki mody z literaturą. Loewe wydaje własne publikacje i magazyny, a niektórzy projektanci, ikony mody czy modelki tworzą własne listy lektur. Robi to m.in. Kaja Gerber, Alexa Chang, Alessandro Michele, który tworzył dla Gucci. Listami lektur dzielił się również Virgin Abloh. Ich fascynację literaturą widać bezpośrednio na wybiegach. Bo zdarza się i tak, że projektant zainspirowany konkretną książką tworzy kolekcję właśnie w jej klimacie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie będzie to moda, która szybko przeminie. A tematem związków mody z literaturą zajęła się Marta Zinkiewicz. U nas teraz Wiktor Waligura, cztery pory roku, a my przypominamy, że mamy wiosnę, tylko że w kalendarzu, bo w temperaturze to jeszcze późne no jest. I jak jest lepiej niż było, nie? W nocy przymrozki, no ja nie wiem. Uszy do góry. liście mają kolor twoich włosów jesienią myślę o tym jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz całą zimę przereżeliśmy pod kocem, w sylwestra zasnęliśmy przed północą i nie mogłaś się przestać śmiać cztery pory roku jedna myśl chcę wrócić do tamtych dni zobaczyć teraz. Największe gwiazdy kin na smutny film same kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet Podgradały mnie sąsiadom, choć to głupie Mogę zrobić to jeszcze raz Ale jak się Myśl. Chcę wrócić do tamtych dni Zobaczyć wczorajszy świt Nadal nosisz wokół ten sam błysk. Jak największe gwiazdy kin Materiał na i Wiktor Waligura, cztery Pory Roku. Zbliża się godzina 15.30. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na skrót aktualności i Andrzej Kocjan. Zwycięzcy wyborów na Węgrzech nie tracą czasu. Lider Tisy, Peter Madziar, wzywa prezydenta do szybkiego zwołania sesji parlamentu już 5 maja, aby jak najszybciej powołać nowy rząd. Prokuratura chce, by sąd w Warszawie zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Złożono już wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie. Ziobro ma azyl polityczny na Węgrzech, ale po zmianie władzy najpewniej go straci. Za pół godziny ma się zacząć amerykańska blokada morska cieśniny Ormus, zapowiedział ją prezydent Donald Trump. Dowództwo centralne USA ostrzega, że będzie przechwytywało jednostki chwypływające z i do portów w Iranie. Prezydent Nawrocki uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, przestrzegał przed obecnymi działaniami Rosji. Federacja rosyjska jest zagrożeniem dla wolnego świata. W Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 na stacjach ma kosztować nie więcej niż 6,12 zł, a oleju napędowego 7,58 zł. Sytuacja na światowych rynkach paliw wciąż nie jest całkowicie stabilna. Dlatego rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna zapowiada utrzymanie rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Pełne wydanie aktualności o 16.00. Poster The People Pump Up Kicks za 25 minut będzie godzina 16 w najbliższą sobotę. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wystąpi zespół Czereśnie oraz młodzi muzykanci. To laureaci konkursu Nasze Muzyczne Źródełko organizowane przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej i Radio Dzieciom. Artyści już nie mogą doczekać się wielkiego koncertu. Koncert ten będzie kolejną odsłoną naszej przygody z Polskim Radiem. Motywem przewodnim będzie tak zwany Wielki Koncert. To tytuł jednej z naszych piosenek, w której opowiadamy o zwierzętach, które urządzają właśnie takie wydarzenie w lesie i wspólnie muzykują, wspólnie koncertują. My również taki wielki koncert chcemy urządzić. Bardzo lubimy przyrodę, bardzo często śpiewamy o przyrodzie i o tym, jak jest ważna w naszym życiu. O tym również pośpiewamy i do takich piosenek również zaprosimy laureatów konkursu. Ja właściwie wyrosłem na muzyce tradycyjnej. Grałem w kapeli ludowej mojego taty i później sam taką kapelę ludową prowadziłem. Słyszałem, że będą kapele ludowe, słyszałem, że będzie muzyka tradycyjna. Myślę, że poczuję się jak dawniej. Dzień dobry, mam na imię Bianko Ucynko. mam 7 lat, mieszkam w Płocku, bardzo lubię śpiewać i tańczyć, na scenie występuję już od przedszkolaka. Nazywam się Wojciech umłaski. bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia i zapraszam do Wielkopolski. Zespół Kosmiczne Jabłuszko zachęcamy do wspólnego muzykowania. Andrzej Bieńkowski, członek jury. Myślę, że taka inicjatywa urządzenia takiego konkursu jest po prostu bardzo cenne, dlatego że wśród tego najmłodszego pokolenia ciągle silne są takie resentymenty niechęci do muzyki wiejskiej. I przełamanie tego jest krokiem milowym, żeby wzbogacić nasze życie. Jesteśmy czwórką rodzeństwa mieszkającą w Gdańsku, chodzącą z Lubelszczyzny. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy! słuchaczy. Nazywam się Jakub Lewicki i w zespole Czereśnie odpowiadam za instrumenty basowe. Są to gitara basowa i tuba basowa. Jestem bardzo ciekawy jak to zabrzmi z zespołami tradycyjnymi konkursu Nasze Muzyczne Śródełka. Sebastian Kaszyca i w zespole Czereśnie odpowiadam za instrumenty perkusyjne. Werbel, flortom oraz sampler. Nazywam się Andrzej Zagajewski i w zespole Czereśnie gram na instrumentach strunowych. Głównie jest to ukulele, buzuki i czasami również banjo. I główna moja funkcja w zespole to jest jednak śpiewanie i opowiadanie i prowadzenie koncertów. Mam na imię Wojtek i gram na klarnecie, gram na instrumentach klawiszowych. Na koncercie z dzieciakami i z kapelami tradycyjnymi bardzo chętnie przetestujemy miks z zabawkowym Casio. Tutaj czereśnie. Serdecznie zapraszamy na koncert z laureatami naszego muzycznego źródełka. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia na koncercie. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę, będzie głośno, będzie tanecznie i gorąco. Przypominamy to w sobotę, a o koncercie laureatów w konkursu Nasze Muzyczne Źródełko 2025 mówili członkowie zespołu Czereśnie i jeden z autorów, Andrzej Bieńkowski, a rozmawiała z nimi Jolanta Kosakowska. Przypomnijmy, koncert odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 12. A transmisji można będzie posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Ale to nie wszystko, bo mamy zaproszenia na ten koncert. Proszę pisać na adres mailowy folder małpapolskieradio.pl Folder małpapolskieradio.pl Czekamy na Państwa.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 Salty. Why, why, why? I z tym pytaniem why zwracamy się do Michała Strzałkowskiego. Chociaż nie wiem właściwie... Ale co why? Co, bym, co, co, co why właśnie. No bo właśnie? Bo chyba why, wszystko... Tak jak myślałem, why jest z... palec na przykład. Oh, why. A, to, a why? <laughs> Michał Strzałkowski z państwem od godziny 16. I tak właściwie mógł powiedzieć Wiktor Orban na Węgrzech wczoraj. Tak, oh my, oh my. on zanucił razem o ze swoim Będziemy Węgrzech będziemy why, mówić why. sporo o, tym, o tych wyborach, właściwie to o echach tych wyborów, no. bo o samych wyborach to już mówiliśmy bardzo dużo. Powiemy teraz o tym, jakie to wywołało echa na wschód i na zachód i na północ i na południe od Węgier. Będziemy mówić też o tym, czemu ten kraj Węgry się tak w ogóle stał takim miejscem zainteresowania. Czym akurat w tym bardzo ładnym, bardzo pięknym kraju, y, trzeba to przyznać, Węgrzy to są wspaniali ludzie, e, ale dlaczego ten no, jednak nieduży kraj, często nie aspirujący do tego, żeby być jakąś w, w, centrum uwagi. w centrum uwagi, stał się właśnie takim miejscem w centrum uwagi, więc oczywiście też o tym powiemy, ale powiemy też o tym, co się zmienia w L4, e, czyli jak na nowo będą funkcjonowały zwolnienia lekarskie, bo od dzisiaj te zmiany wchodzą w życie, no na i dobrze jest, czy na niekorzyść. No to zależy, no, czy, czy pan słuchaj. uczciwie idzie na zwolnienie, czy nieuczciwie. Zawsze to. uczciwie. No to na korzyść. Michał Strzałkowski po 16, Ula Kaczyńska, Marcin, Marcin Wojciechowski. Wojciechowski. Monika Góral audycję wydawała, a Filip Wolski ją zrealizował. Słyszymy się jutro. Dziękujemy państwu. Miłego popołudnia. Nikomu nic winien, mm, to tylko i ja aż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, mm, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami zasu! Wróżę! i odpowiem, że By kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać To bardzo ziemskie wybrać, To bardzo ziemskie wydawać, kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię. to bardzo ziemskie by płakać to bardzo ziemskie by trwać, to bardzo ziemskie by tęsknić. to, kucham, kucham, kucham. to, to takie ludzkie, to takie... jedynka. polskie radio. autopromocja.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński. Zapraszam. Drogowe problemy na autostradzie A4 na trasie od granicy Polski z Niemcami w kierunku Wrocławia. Pod Legnicą trzeba wzmóc czujność po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, bo może tam jeszcze utrzymywać się zwężenie w kierunku Wrocławia. To konkretnie 91. kilometr. Z kolei na podkarpackim odcinku A4 jest zupełna blokada w kierunku Rzeszowa. Taką można napotkać między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl na kilometrze 638. Bus zderzył się z osobówką w wyniku czego obrażenia ma jedna osoba. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i busem to z kolei powód utrudnień na trasie 27 między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. Na 52 kilometrze droga jest zablokowana, a objedziemy te utrudnienia kierując się na trasy lokalne i wojewódzkie, chociażby w okolice Radwanowa. Drugie miejsce na trasie 27 z całkowitą blokadą to odcinek między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami, okolice miejscowości Bieniów. Na kilometrze 31 ciężarówka stanęła poprzek drogi i ją zablokowała. Jednym pasem na zmianę kierowcy poruszają się na sześćdziesiątce między Glinojeckiem a Ciechanowem. Chodzi o 135 km trasy, czyli miejsca zderzenia ciężarówki z walcem drogowym. Poszkodowana w tym wypadku jest jedna osoba. Prosimy też o wyjątkową ostrożność na trasie Kraków-Sandomierz w Koprzywnicy. To jest odcinek krajowej 79 a dokładnie 205 km. Auto osobowe zderzyło się z większym pojazdem, z ciężarówką i z tego powodu poruszamy się korzystając tylko z jednego pasa naprzemiennie. A jak Państwu przebiega popołudniowa podróż, prosimy o informacje, które przekażemy innym zmotoryzowanym. Numer telefonu Radia Kierowców to 22 513 11 11.